Cześć, witam Was Kowal. Chciałbym Was zaprosić na audycję taką specjalną, troszeczkę, troszeczkę inną ni niż dotychczas. Otóż yy, będzie to audycja, takie może sprawozdanie, yy, ze zlotu militarnego. Yy, tak, dobrze słyszycie, pojechałem yy, w ten weekend na pierwszy zlot grup paramilitarnych do Inowłodza. Na zaproszenie organizatorów y, pana Franciszka Jagielskiego i pana Piotra Krotosza. No i muszę powiedzieć, że impreza bardzo, bardzo mi się podobała, bardzo zacna, bardzo fajnie to wszystko zorganizowane. Zamek Winowłodzu. Y, stacjonowaliśmy właśnie pod zamkiem, spaliśmy w zamku. To jest zamek Królewski, Króla Kazimierza Wielkiego. No i ja powiem wam, troszeczkę zmarzłem. Kataru dostałem trochę, ale warto było. No wiadomo, ten kwiecień to jeszcze nie są takie pogody. Na szczęście padało, owszem padało, ale dopiero to już w niedzielę, jak już uczestnicy się rozjeżdżali. Także nie, nie było, z pogodą nie było aż tak źle. No, jedynie tam troszeczkę, co po niektórzy, tak jak ja, może <śmimo>, Mimo, że byłem porządnie dosyć ubrany. No, ale to tyle. Chciałbym Was zaprosić właśnie do posłuchania, co, co, co tam nam mieli do powiedzenia, do przekazania e, i organizatorzy, i wójt gminy, i Nowłudz, i, i też sami uczestnicy, bo było, było dosyć... E, Kilka grup ciekawych, kilka osobowości ciekawych, między innymi też poznałem, będąc będącego nie na służbie, już po służbie, pana majora Jacka Wojtysiaka, którego serdecznie pozdrawiam. No i zachęcam Was tutaj do takiej, takiego, można powiedzieć, krótkiego sprawozdania. Posłuchajcie pierwszej rozmowy z panem Franciszkiem Jagielskim, czyli kasztelanem zamku Inowłockiego z Inowłockiego Bractwa jest tutaj ze mną e, organizator pierwszego zlotu grup paramilitarnych Winowłodzu, pan Franciszek Jagielski. Jagielski. Panie Franciszku, e, bo wiem, że pan jest kasztelanem tutaj na zamku, tak? tak Czy może nam pan opowiedzieć coś więcej na ten temat? To znaczy, tak. Kasztelanem na zamku jestem od 2008 roku. Zostałem kasztelanem wtedy, kiedy jeszcze zamku nie było, były ruiny całkowite. W trakcie załatwiliśmy 5 milionów 600 z Unii Europejskiej. Następnie gmina dołożyła 2 miliony 700, 000, no i dzięki temu powstał prawie zamek. No dobra, pomijmy kwestie tam finansowe, ale skąd? Bo wiem, że jesteś rycerzem, tak? Tak, zgadza się. A skąd taki pomysł, że, że, żeby zorganizować tutaj zlot po prostu taki, no nie rycerski? skąd pomysł. Po prostu y, mój syn młodszy bawi się właśnie w, te strzelec w to strzelectwo tam AESofty, tam kiedy... ja Nawet dokładnie tego wymówić nie potrafię. ASG. ASG, o, w ten sposób. I w tym momencie patrząc na niego i biorąc swój budżet, który co kawałek znika mi z kieszeni, ponieważ tata kup hełm, tata kup pistolet, tata kup buty, tata kup kurtkę, tata kup tam jeszcze coś, jeszcze coś. No i na te białe groszki, które wydaje w tygodniu, po tam po 30, po 50 zł, także w tym momencie powiedziałem, o, o, jest to widocznie fajna sprawa, skoro on chodzi, a ponieważ on jest w ogóle ciężki przypadek i jeżeli on się tym zainteresował, to znaczy się, że musi być to fajne. No i zrobiłem tak zwaną rozpytkę, no i w tym momencie zaprosiłem jednego z moich kolegów tutaj z winowłodza, pana Piotra Korotosza, który też się w to bawi. No no tak razem... jest, pozdrawiany, pozdrawiamy. Pozdrawiamy, tak jest. No i w tym momencie usiedliśmy przy wspólnym stole, no i doszliśmy do wniosku, że taką imprezę należy wino w Łodzu zrobić. A ponieważ mamy warunki, pod, mamy podzamcze, mamy zamek, e, mamy gastronomię, mamy wszystko, także... No warunki, powiem, są świetne, naprawdę ugościliście nas przepięknie, e, powiem, powiem tak, że na pewno jeżeli zrobicie to w przyszłym roku, na pewno przyjedziemy. Tak, zgadza się, to właśnie ma być, to właśnie ma być impreza cykliczna, nawet widziałem, że dzisiaj błysk w, oczu, w oczach naszego wspaniałego, jaśnie wielmożnego pana wójta zabłysnął, ponieważ ja troszeczkę jestem psychologiem takim domowym i widziałem, że właśnie u włodarzy tutaj inu włodza zapaliła się świeczuszka. A jak już się światełko zapaliło, to w tym momencie należy to kultywować i prowadzić dalej. No właśnie. Trzeba kuć żelazu póki gorące. Tak jest. no. Jesteśmy... Tym bardziej, je... znaczy... że jeżeli wy jako przyjezdni, którzy przyjechaliście tutaj swoimi ciężkimi samochodami, wspaniałymi motorami, przywieźliście swojego sprzętu, namiotu jeżeli wy uważacie, że, że będzie fajnie, bo jeszcze się impreza nie skończyła, bo dopiero będziemy mogli mówić jutro, po zakończeniu koło południa, ale jeżeli już teraz pierwsze głosy poszły i mówią, że te pierwsze głosy, że jest całkiem nieźle i jest prawie fajnie, czyli, że uważamy, że pierwszy zlot będzie fajny i później będzie drugi, trzeci i ochnasty. Ja powiem, że już, już jest fajnie i na pewno przyjadę, jeżeli będziecie robić Jak myślisz, ile mamy tutaj uczestników? Tak. W tej chwili Tak. między 150 a 200. No to nieźle, to jest nieźle, a... Kilka a samochodów, mi... kilka samochodów, BETERY, jakiś tam ciężki sprzęt przyjechał też, armatę mamy nawet, która przyjechała. Tak, a powiedz mi właśnie, yy, kto zrobił najdłuższą ścieżkę, jeżeli tak się wyrażę, skąd przyjechali ci ludzie? Oj, yy, jakieś starachowice mi się zameldowały, Elbląg, yy, Około 300-350 kilometrów ta grupa, co wiem na pewno, która w tej chwili akurat wyleciała mi z głowy tego, to 350 kilometrów tutaj jechała. No to nieźle, to powiem Ci, to że... Za, za, za z Elbląga gdzieś tamtego to jest przecież pomoże tak? No tak, to skąd oni tutaj... No... To znaczy Facebook, wszystko robi Facebook. Facebook. Tak, ponieważ ogłosiłem na Facebooku, puściłem wici, jedna grupa przekazała drugiej, trzecia, czwartej, piąta, dziesiątej, no i na końcu się okazało, że faktycznie na dzień dzisiejszy, mimo że warunki atmosferyczne nie są za ciekawe... Całe szczęście nie pada. Całe szczęście akurat w tym momencie. <gry> I wydaje mi się, że nie jest źle. Jest bardzo dobrze. A co możesz powiedzieć o samym zamku, bo, bo jesteśmy tutaj na zamku w to jest zamek e, z wieku, bo już nie pamiętam XIV Kazimierza Wielkiego, tak? tak? Króla Kazimierza Wielkiego. Tak, Króla Kazimierza Wielkiego i, i co możesz powiedzieć o samym zamku i o, o, o samym Kazimierzu? Czy on tutaj... To znaczy król Kazimierz tą ten zamek postawił jako twierdzę obronną na swoim szlaku. Zresztą król Kazimierz postawił około 60 zamków za swojego żywota. I to jest właśnie jeden z tych zamków murowanych. Bo tak jak kiedyś było takie hasło, takie, taka przypowieść, że tak zastał jest. Polskę drewnianą, a zostawił murowaną. No dokładnie. Więc to są właśnie mury tego jego zamku. Eee, powiedz mi, czy to, to, czy to było traktowane jako rezydencja jakaś, czy on po eee, prostu tutaj, to bywał? To znaczy on, bywał. król Kazimierz dał to swojej kochance. Aha, esterce, która z nim miała dwoje dzieci, później tych dwóch, tych, dwóch, tych, tych dwoje dzieci yy, z esterką no, tutaj sobie żywociło Później zamek poszedł w prywatne ręce, tutaj byli biskupi, drzewicy, Także naprawdę ten zamek, aha, i zamek był dwukrotnie wysadzany. Znaczy, znaczy, były dwa duże pożary, i w XVII wieku Szwedzi go wysadzili. No bo rzeczywiście zrobili tutaj bardzo duży postęp, tutaj rzeczywiście zrobili mnóstwo pracy, e, nawet widzę e, wieża też była tak. też e, odbudowywana. Tu wszystko tak? było odbudowane, bo biorąc pod uwagę w tej chwili kształt, to jest praktycznie coś ładnego, ale jeszcze trzy, zamek w ogóle był teraz po, po remoncie, otwarty w 2013 roku był budo odbudowywany przez 3 lata. Tyle ile pieniędzy starczyło, tyle zamek był odbudowany. I w czym jest cała sprawa? Tu były ruiny, tu się kozy na tym zamku pasły, dosłownie. I po właśnie odremontowaniu tego wszystkiego mamy w tej chwili już teraz 1100 metrów powierzchni użytkowej. Zapraszamy Was z kaszelanym Franciszkiem na zamek do Innowłodzu, zamek Kazimierza Wielkiego. Tak, witamy, Bardzo... witamy serdecznie na tej imprezie i jednocześnie zapraszamy od razu na przyszły rok. Dokładnie. Dzięki, dzięki. Tak, to był pan Franciszek, a teraz zapraszam was do zapoznania się z panem wójtem. Dzień dobry, dzień dobry. Witam. Jest tutaj ze mną wójt gminy Inowu. Bogdan Kącki, wójt gminy Nowódz. Jak, jak to się stało, że wymyśliliście sobie tutaj taką imprezę militarną? No, mamy zamek, mamy kościół, tak, Inowu i... I nagle, I nagle pojawił się pomysł zorganizowania zlotu grup paramilitarnych. A no, jak zwykle, pomysł musiał gdzieś tam wyjść od, od jakiegoś zapaleńca, od kogoś, kto się pasjonuje tego typu tematyką. U nas na szczęście ludzi pozytywnie zakręconych w różnych dziedzinach nie brakuje. No i jednymi, jednymi z tych są właśnie ludzie, którzy się, którzy się lubią utożsamiać z, z mundurem, z uzbrojeniem ja to patrząc na to, co się tutaj dzisiaj dzieje, mówię, że panowie niektórzy chętnie wracają do lat, kiedy wszyscy przecież tak naprawdę przebieraliśmy się w mundury kiedy zbroiliśmy się na, na ile to było możliwe tu wygląda to bardzo poważnie, bardzo autentycznie jest. a czy to nie jest tak, że wojsko też powinno być w dalszym ciągu zawodowe czy, czy, czy amatorskie? Czy... ja jestem zwolennikiem wojska E, wojska e, powszechnego. Czyli, czyli, czyli powszechna służba wojskowa, taka jaka kiedyś e, miała miejsce. Może nie A że dwa tak wtrącę, y, gdzie pan służył? A ja służyłem dwa lata w miejscowości Mrągowo, w wojskach łączności. Byłem dowódcą radiostacji. Posługiwałem się alfabetem Morsa, do tej pory mi to zostało. Mrągowo, to moje rodzinne strony, bo tam mam rodzinę, a ja znowuż też muszę się pochwalić, że żyłem też w Wieluniu, tam była jednostka radiotechniczna. No to Wieluniu to nasze województwo łódzkie i, i, i znana i nam na miejscowość. Ja się bardzo cieszę, że dzisiaj jesteśmy w Inowłodzu, że przyjechali tu ludzie praktycznie z całej Polski, że możemy pokazywać i nowód, że możemy pokazywać zamek, szczególnie że rok 2016 jest dla nas wyjątkowym obchodzimy 950-lecie istnienia Inowodza. Dokumenty historyczne świadczą dobitnie o tym, że 950 lat temu Inowód był, istniał i jest to jedna z najstarszych osad tutaj w okolicy. Duże miasta, które, które sąsiadują z Inowłodzem, nie mogą się pochwalić taką, taką historią. W ogóle historia Inowodza jest, jest bardzo bogata, bardzo piękna i chcemy tworzyć z tego produkt turystyczny. Dokładnie. Zachęcać Chcemy zachęcać gości, ludzi właśnie przez organizację tego typu wydarzeń. Dokładnie, dokładnie. Bardzo zapraszamy do Inowłodza. Dziękuję panu. Również bardzo dziękuję. A teraz przedstawiciele Muzeum Orła Białego ze Skarżyska Kamiennej. Dzień dobry. Jest tutaj ze mną wino w winowłodzu między innymi grupa Muzeum, tak, Skarżysko Kamienna. Jest tutaj ze mną Paweł. Witam serdecznie. Przyjechali tutaj do nas z, taką, z takim fajnym eksponatem. Powiesz coś więcej? No, no, eksponat, jeżeli chodzi, jeżeli mówisz przyjacielu o największym eksponacie, jaki przywieźliśmy tak, to jest armata przeciwpancerna 45 mm produkcji radzieckiej, rok produkcji 42, przerobiona na armatę niemiecką, na PAKA 36, co było, co jest potwierdzone oczywiście w źródłach historycznych, że Niemcy tak samo po a, planie Barbarossa, czyli po 1941 roku używali radzieckich armat do niszczenia celów przeciwpancernych. Niemcy stosowali takie, takie radzieckie urządzenia. Zdobyczne, zdobyczne, zdobyczne tak, jesteś w mundurze teraz tutaj. Teraz mam mundur na sobie do 44 używany przez formację Wapeneses. Waffen SS. Co, jeszcze, co jeszcze w muzeum u Was tam można zobaczyć? Jeżeli zachęcimy tutaj słuchaczy, to może do Was przyjadą odwiedzą. Zapraszamy serdecznie. Przede wszystkim pierwsza i niespotykana nigdzie indziej w całej Europie. To jest taki eksponat. To jest pełnomorski kuter torpedowy ORP Odważny. Jedyny egzemplarz zachowany na świecie. O, w miejscu oddalonym 500 km od morza u nas stoi na muzeum. Stąd stoi, że inżynier Grudzień pochodził ze skarżyska. Inżynier Grudzień był właśnie konstruktorem takich serii okrętów kutrów torpedowych. A to ciekawostka, bo tego nie wiedziałem. No, widzisz. Tak, to jest, to jest właśnie nasz największy eksponat. Drugą taką perełką jest jedno z trzech na świecie zachowanych z II wojny światowej: działo pancerne szturmowe u Szturm 4. Drugie jest w Muzeum Broni Pancernych w Poznaniu, trzecie jest w Muzeum Boington w Anglii, no i jedno jest u nas. No, czyli zapraszamy, Paweł zaprasza do muzeum. Zapraszam, zapraszam serdecznie wszystkich Państwa do nas, do muzeum. Na pewno warto przyjechać i dotknąć tej historii, zapoznać się z ciekawostkami dotyczącymi przede wszystkim działań partyzanckich na terenie Skarżyska, no i pobliskich gór świętokrzyskich, gdzie to wiadomo góry świętokrzyskie były kopalnią. Tak w cudzysłowie może ujmę kopalnią partyzancką, dlatego bliziutko mamy do, do słynnego obozowiska majora punurego piwnika na Wykus. To jest odległość rzędu 5-6 km. Serdecznie zapraszamy. A teraz, teraz posłuchajcie kolegi ze Stowarzyszenia Ułanów, jeden z kolegów, którzy przywieźli do Inowłodza konie, na których pięknie się prezentowali. Zapraszam do, do posłuchania. Między innymi, między innymi między grupami tutaj, które przy, przyjechały do Inowłodza, mamy tutaj grupę rekonstrukcyjną, która przyjechała na, może nie na koniach, ale z koniami. Tak, zgadza się. Krawczyk Jarosław, Stowarzyszenie Łanów, oddział Wydzielonego Wojska Polskiego, Majora Hubala. Jesteśmy grupą rekonstrukcyjną od 2009 bodajże roku. Łączymy to jako grupę Pasja, można powiedzieć miłość dla koni przede wszystkim, poza tym no i kultywujemy te tradycje łańskie właśnie tutaj stoimy obok pięknego konia, jak on ma na imię? Hawir, czy to jest twój koń? obecnie tak Tak, wy macie stowarzyszenie które ma w swojej nazwie Hubala tak, tak. Co, co, to, co to znaczy? Co to znaczy? To znaczy, no, kultywujemy tradycje partyzanckie, tak jak wcześniej mówiłem. Bo jesteś, teraz musimy wspomnieć tutaj słuchaczom w mundurze. mundurze, tak. Oddziału Wydzielonego Wojska Polskiego w barwach. Czy to jest dokładnie taki sam mundur? Tak, to jest mundur polowy w tej chwili. Mamy jeszcze mundury galowe, wyjściowe. Natomiast wiadomo, no, w teren jadąc w mundurze galowym, wyjściowym, no, jak to przy koniu, w obecnej chwili konie y, gubią sierść y, zimową, także jest się całym brudnym i tak dalej. Ale to jest pasja i, pasja, i to no, i robimy na co dzień. Wiadomo, każdy pracuje, zajmuje się rodziną, y, ale ale no, jest ta żyłka taka... Chyba nie będę cię tutaj przeciągał, bo widzę, że on tutaj chyba cię zaczepia. Zaczepia, no i poza tym no, kopie mi tutaj doły. Boję się, żeby mi podków nie zgubił. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo za, za Zap, rozmowę. Za, Zapraszamy na rajd Kubala 27. Bodajże na stronie internetowej naszej będzie. Dziękuję. Zapraszamy serdecznie. Dzięki cześć. Teraz yy, posłuchacie pogawędki z moim serdecznym Przyjacielem, który służył w wojskach specjalnych. Tak, witam serdecznie. Roman Rodakowski z tej strony. Chciałbyś na pewno coś parę słów na temat tego zlotu, tak? Parę słów na temat tego, co masz ze sobą. Co mam ze sobą? No więc, na typowy ubiór żołnierza jednostki wojskowej Lubliniec. Począwszy od mundurów, munduru, przepraszam, buta jednego i drugiego broń, czyli mam HK416 broń zapasową którą, którą kolega widzi lubuje się w gloku, więc mam Glocka 17 kę kamizelka taktyczna. No musimy tutaj powiedzieć, że to nie jest broń ASG, tylko to jest broń prawdziwa, tak? No tak, jest to, jest to broń prawdziwa. Pozwoliłem sobie dzisiaj z nią przyjechać. Mam wszystkie uprawnienia do, do posiadania broni ostrej. Zresztą jestem zawodnikiem, biorę też udział w strzeleniach z broni krótkiej, jak i z broni, z broni długiej. Jestem tutaj na zasadzie takiej, no jak gdyby, rekonstrukcyjnej, aczkolwiek, no, jak wiemy, jest tu wszystko oryginalne od czawki do do, do, do ziemi. No jak, jak, jak widzę, no zresztą, ale może jeszcze troszeczkę cofnijmy się wstecz na temat ty, może Twojej służby wcześniej. To znaczy to, co mogę powiedzieć, to jako żołnierz służby zasadniczej byłem w jednostce, w 18. badleniu Rozpoznawczym biesko Białej. Tam działałem jako jako zwiadowca, jako dywersa, no wiadomo na czym ta jednostka polega, polega na, na tym, żeby zrobić dobrze zwiad i, i, i przekazać informacje dalej do sztabu e, o obiekcie, który, który, który no, chcielibyśmy no, coś wiedzieć, prawda, e, co się znajduje na danym obiekcie, ile jest osób, jaką mają broń i tak dalej. E, później e, służba była no, w oddziałach specjalnych, bardzo specjalnych, bardzo specjalistycznych, Czyli można powiedzieć tak w stronę cię wyłapali trochę. To znaczy wyłapali, też był to taki trochę mój przypadek, bo kolega serdeczny bardzo chciał się dostać do tych, do tych jednostek elitarnych, bardzo się chciał dostać i, i pod bardziej jego namową. Przygotowaliśmy się fizycznie, sprawnościowo po to, żeby się tam dostać. Ja podszedłem naprawdę na totalnym luzie. Może bardziej towarzysko mojemu koledze, niż w ogóle chęci się tam dostania. Aczkolwiek nie ukrywam, że no, gdzieś te chęci może delikatnie były, ale ja nie uzewnętrzniałem tego. No ja się dostałem. No kolega nie. Wiem też, że trenujesz sporty walki, tak? tak. Jakie masz osiągnięcia w tym? Jestem trenerem drugiej klasy w karate. E, trenowałem karate e, shotokan, e, trenowałem Kiekusinkaj, trenowałem e, karate sportowe, bo tutaj miała dyscyplina wejść na, na olimpiadę e, i trenowałem e, kraftmagę. Mówił do nas Roman Rodakowski w stopniu? Oj, zostawmy może stopień. Tak, <śmiech> no dobrze, no dobrze. No, <śmiech> no, dziękuję Ci bardzo za rozmowę. E, bardzo serdecznie pozdrawiam. Dzięki. Dziękuję Ci bardzo Maćku, dziękuję bardzo Panie Rektorze. I na koniec e, chwila pogawędki z Zbigniewem Gacą Richterem, Stowarzyszenie Pilica, no na koniec, ale, ale przyjechali do Inowłodza mm, dosyć ciężkim sprzętem, bo między innymi BRDM, no i e, dla m, takich niewtajemniczonych, żeby łatwiej można było sobie wyobrazić, e, kto oglądał film z Sylwestrem Stolon, rambo Jeździł on taką, taką ciężaróweczką amerykańską. Ta, dokładnie taką samą przyjechali też do Inowłodza. I to już będzie ostatni, y, ostatni y, wywiad, jaki wam chciałem zaprezentować po y, zlocie, na którym byłem w ten weekend. Y, mam nadzieję, że wam się spodobała relacja i jeżeli jeszcze będę na jakimś zlocie, to na pewno wam... Y, Zaprezentuję i uczestników, organizatorów także e, spodziewajcie się w przyszłości też e, podobnych wydań specjalnych militarnych a ja życzę wam miłego dnia i na dzisiaj to wszystko, do usłyszenia cześć, jest tutaj grupa e, militarna Pilica no witam e, no dzisiaj jesteśmy trzema egzemplarzami sprzętu Mercedes Gelenda e, Transporter BRDM 2RS i ciężarówka Reo Kaiser. Wszystkie, znaczy dwa z tych samochodów są pojazdami zabytkowymi. Galenda no jeszcze jest taka troszeczkę młodsza. Przyjechaliśmy w składzie dziewięciosobowym. Po raz pierwszy jesteśmy tutaj na zlocie winowłodzu, ale zapowiada się dosyć ciekawa impreza. Jeżeli zachowa jakąś cykliczność, to to oczywiście będziemy przyjeżdżać. Czy to jest prawda, że, że, że, że tym samochodem, tą ciężarówką podobno w filmie Rambo, tak? tak to jest, Rambo? To to jest, jest dokładnie, dokładnie ten sam model, tak? Tak, to jest dokładnie ten sam model, to jest amerykańska, amerykańskie oznaczenie, to jest M35. Zresztą to jest bardzo ciekawy pojazd. Ta ciężarówka ma silnik wielopaliwowy, także niezależnie od tego, co lejemy, możemy lać olej opałowy, Możemy lać ropę, możemy lać benzynę letniczą, normalną benzynę i bez żadnego, bez żadnych regulacji, bez żadnego przestawiania tym, tym samochodem się spokojnie jedzie. A powiedz mi coś więcej o brdm bo bardzo ładnie wygląda, bardzo zacnie i, i, i wydaje się praktycznie wyjęty spod igły. Znaczy to, to, jest, to jest wersja BRDM 2RS, to jest samochód rozpoznania skażeń chemicznych. Ja jestem jego trzecim właścicielem od momentu zakupu z Agencji Mienia Wojskowego. Samochód praktycznie nieużywany, 74 rok, przebieg 550 km z czego ja zrobiłem no, ponad 150 czy, czy, czy, bo to jest no wiadomo, to jest berden to jest też y, pojazd taki, który może pływać czy, czy y, w tym stanie tak jak jest teraz, tak, też tak, może tak, wjechać tak. do wody wymaga w tej chwili tylko przykręcenia czterech zaworów dennych w środku jest specjalne, tam są pokrętła, możemy uruchamiać, wjeżdżać do wody i on pływa także ma, ma, ma pełną wyporność, pełną pływalność Dziękuję bardzo. Był ze mną Zbyszek Gaca-Richter z grupy militarnej Pilica. Dziękuję.